Za osiemdziesiąt tak, tak, czyli ileś. Ja wiem, ale Paweł, ja nie chcę zarabali, bo jak mi pierdolnie. Dobra, dysk... no dobra, dobra, to chuj z no. tym, z tym, tym, dobra, gadamy, gadamy zaraz, poczekaj. Dobra, to zaczynamy Sebastian, kurde, yy, od twojego typu z poprzedniego tygodnia. Jeszcze raz poczekaj, Pawełku, bo ci nie, przed chwilą nie słyszałem. Zaczynamy od twojego pierwszego typu z zeszłego tygodnia. Mojego pierwszego typu. Tak. Czyli mówimy po prostu meczu Barcelona-Real Madryt. No co, no co do tego meczu, no byłem ja byłem spokojny po, po tym pierwszym meczu w, w grudniu, który wygrał 3 do 1, gdzie tam byłem zderwowany, no to tak byłem spokojny i oglądałem spokojnie mecz po tej bramce, to wszystko wróciło do normy. Do no defensy. ale dobrze, ale to powiedz mi, bo ja akurat początku nie oglądałem i nie widziałem tego do pierwszej bramki, jak to wyglądało na boisku. To na boisko no to wszystko było tak jak y, w tych wszystkich meczach wcześniejszych Realu y, wliczając nawet ten ostatni czyli czyli y, Real no, stworzył jakąś tam presję aczkolwiek wyszedł ustawieniem defensywnym na to spotkanie i y, przypadkowa, że tak powiem, no wyjście z kontrą, podanie węzemy. W... Znaczy sama kontra to może nie przypadkowa, tylko już, już sama bramka przypadkowa, no bo sorry. No, no ani błąd... to nie był za, ani to nie był, że super, wiesz, mocny jakiś gigantyczny strzał, tylko po prostu wcelował między nogi bramkarz. No mój. tak, ale zachowanie Piqué też tutaj mógł do, dość dojść wcześniej do niego i go wejść z tego plakarnego. Piqué nie zrobił nic, tylko cofał się razem z Ronaldo, więc tutaj też ja bym bardziej tu wyniłku brońce niż bramkarza. No bramkarz no, dostał piłkę między nogi, no umówmy się. No to nie gra zbyt często, to może takie coś musi zdarzyć, ale Epike tutaj no najsłabiej w tym momencie zagrał z, z tych wszystkich zawodników, którzy się cofali. No, ale do, no tego, i... do tego momentu jak Barcelona miała już szansę jakąś? To znaczy nie do końca. To było tak bardziej no bez wyrazu. Wiadomo, defensywne ustawienie Realu powodowało to, że Barcelona była przy piłce, ale nic tam nie robiła sobie. Czyli wynika z tego, że dobrze dla Barcelony jest, jak Barcelona traci szybką bramkę z Realem Madryt. Jak w tak, pierwszej bo... minucie, czy na w pierwszych 15, bo to po prostu włącza się wtedy już Barcelona i i no i po prostu no już jazda. Trener, no trener Asal waży Mourinho z reguły w takich sytuacjach yy... Prawdopodobnie taktyka, którą stosalamy, czy taka, strzelimy bramkę i, i, i, i kontrolujemy grę. No ale Real jest za sobą dożno, żeby kontrolować Barcelonę. Dlatego potem bramki padają. No, aczkolwiek w, w tydzień tamono strzelił ze całego fragmentu. Strzelił Pujol i później strzelili no też strzelili Abidal, czyli strzelili obrońcy. Tak naprawdę e, najsłabsza formacja, najsłabsza formacja. Ma. Tak, e, strzeliła, strzeliła dwie bramki. A dzisiaj wydaje na, na, na mi się na wyjeździe w Madrycie. Na wyjeździe w Madrycie, zgadza się, a tak właśnie abstrahując od tego meczu i ja a po dzisiejszego rewanżu, no to dzisiaj wydaje mi się, że mecz będzie wyglądał podobnie jak w Super Pucharze w Barcelonie, czyli ofensywne totalnie ustawienie Realu, no bo tutaj już Mourinho nie ma nic do stracenia, może tylko i wyłącznie atakować, no, czy tutaj przegra 30, no to, to to już jest mija faktu, no ja jak te, wyjdzie. Ja też myślałem o tym, wiesz, o tym meczu już dzisiejsze, dzisiejszego wieczoru, ale tak mi się wydawało, że albo to będzie 1,1. Mm -hmm. no po takim po prostu no, takim ustawieniu jak tam zawsze Real gra po prostu do tyłu z Barceloną, wiesz, cofnięty bardzo i czekając na taką kontrę teraz Ronaldo, no bo Ronaldo też w Pucharze w zeszłym sezonie strzelił w tym finale, też z kontr przecież to bramka i no. to taki jeden typ a drugi typ to po prostu 30. i po prostu ja znaczy, no, przebiegnięcie się po Realu Tak, ja, tak mi się to dzisiaj widzi, bo dobra, no bo to, no, bo, no to ja już teraz wkomponuję swój taki, wiesz, też punkt, który mój wytypowałem, taki, że już w tym, w tym meczu totalnie było widać, że Messi to już nie jest ten zawodnik, czy jak na początku z tam z prawego skrzydła sobie biegał, czy to nie jest jakiś zawodnik z przodu, który grający, tylko to teraz to już będzie taka typowa dziesiątka, taka Maradona, typowo dziesiątka środek pola, Wjazdy, dryblingi, próba wjechania w pięciu, strzelenia, oczywiście w przodzie też ciągle tam czekający na swoje szanse, rozgrywający, taka typowa dziesiątka jak wiesz lata 80-90, co my możemy pamiętać jeszcze. To właśnie to jest jeden z moich typów z poprzedniego tygodnia, że to już był taki taki filmowy ten materiał właśnie pokazujący dziesiątkę. No i no i już w, i w, meczu, w meczu ligowym też widać, że Messi po prostu jest głodny tej piłki i taki trochę zły. Zagadza się. No ale właśnie ostatni mecz. Mówiłeś teraz właśnie o tym, że będzie twoją dziesiątką. No i ostatni mecz, zobacz, to pokazał. Teraz zagrali z Malagą w niedzielę zeszłą. I proszę bardzo. Cztery do jednego i można powiedzieć, że Messi jakby odrodzony. Odrodzo, odrodzony, bo te dwie, dwie bramki to przecież takie wjazdy totalne. No ostatnia bramka Messiego, ta na 4-0, no to mi przypomniała bramkę Ronaldo. Nie pamiętam dokładnie w którym meczu, ale też w czasach jeszcze Barcelony. Mówię o, o tym prawdziwym Ronaldo. O jedynym Ronaldo. O jedynym Ronaldo, który też w ten sam sposób w bieg w też. Nie pamiętam dokładnie, to jest jak fotograficzna praktycznie bramka. Jeden z obrońców próbował Ronaldo zatrzymać w ślizgiem. Piłki oczywiście nie sięgnął i Ronaldo też złapał bramkarza na wykraku, posyłając piłkę obok niego na dłuższy supek i identyczna bramka no i też pokazało no Messi na, na, na, na trzech metrach potrafi zgubić każdego obrońcę. No to, to tutaj nic nic mu nie brakuje. Wydaje mi się po prostu, że to ustawienie i, i brak nominalnego yyy totalna napastnika środkowego takim jak powiedzmy był Etu albo albo jest nawet Ivi, chociaż Ivi gra przesunięty bardziej na, na lewą flankę, to yyy to to wymusza na Messi właśnie taką grę ze środka pola i on nie będzie robił czegoś takiego jak robił ze skrzydła. Wiadomo skrzydło ma więcej pola do razu, więcej, więcej ma manewru, więcej więcej miejsca żeby się rozwinąć yy, nawet na szybkości i, i tak dalej. I uciekać ciągle na tą swoją lewą nogę, że jak już po prostu biegać w pole karne to zawsze mógł odbijać na tą swoją lewą stronę żeby szykować i rozstrzału więc to już każdy jego ruch wiesz, jeden, jeden balans powodował to że obrońca przed nim już praktycznie robił wślizg blokował i, i on to po prostu tylko tego odwlekał te strzały A teraz tego środka temu ciężko czasem właśnie chyba ustawić się na tą lewą nogę ale sobie daje radę No i znaleźć miejsce dokładnie. No i bramka z głowy. No tutaj wszystko, że, że że nie potrafi strzelać z głowy. No to, to było techniczne, mocne uderzenie z głowy. On, on celował po długim słupku i to y, była powtórka taka z tyłu, y, gdzie widać po prostu jego uderzenie planowane, mierzone, przysunięte przy już tak. Tak, tak. Kontakt z piłką jeszcze. Także także tutaj tutaj no czapki z głów przed tym strzałem. Czyli, czyli dzisiaj dzisiaj, masz, ten, dzisiaj też masz taki typy typ ty, ty bardzo optymistyczny raczej, tak? E, typ premisowy, bo tak powiedziałeś, mi się też wydaje, że może być mecz ofensywny i może skończyć się tak jak w zasadzie tak jak dwumecz lidze mistrzów, czyli 2:0 na na Santiago Bernabeu było. I jeden jeden na Camp nou. i to może być podobnie. Myślę że pierwsza Barcelona bramkę strzeli i będzie kontrolować. Bramkę straci prawdopodobnie bo, bo, bo jak widzieliśmy w ostatnich meczach no to tam. A Di Maria y... będzie grał? Nie, nie Di Maria nie zagra. Natomiast A. Pedro jest w składzie i y, znaczy, może inaczej jest w kadrze. Y, czy zostanie wystawione tego nie wiadomo. Aczkolwiek nie no, lubi kontrowersje i lubi. Mówiłeś o y... Pepe prowokować tak, o Pepe, o Pepe. ponieważ no wcześniej zapowiadany był jako, że dostanie tak zwaną lodówkę na 14 dni, czyli nie będzie grał żadnych z meczów, nie będzie powołany do kadry, będzie po prostu omijany przez trenera. Okazało się, że nie będzie pomijany przez trenera. Jest w składzie na, na, na Barcelonę i sądzę, że jeśli no, Mourinho będzie wystawiał ofensywny skład, no, to to z pewnością, natomiast Pepe wcale nie musi być tym tutaj yy, nie wliżonym do składu, bo jeśli tam przyjrzymy się powiedzmy jak Pep pilnuje jednak tego Messiego, no to to nie ma drugiego zawodnika, który by tak tak tak przyplastrował jednego zawodnika. No to to tutaj może być tylko Pep, który, który no, to, no to nie idzie, nie idzie, bo w tych ostatnich meczach to trochę bramek Messi albo strzela, albo albo dogrywa. No, no dogrywa, tak. No ale tutaj no to to zadanie Pepa polega na tym po prostu, żeby Messi tej piłki nie dostał i nie strzelił. No i albo tego biorą. żeby miał siniaki e, na, na rękach. No, jak najbardziej. <laughs> w każdym razie yy, być wydaje mi się, że PP wyjdzie jednak w składzie i wyjdzie obok Alonso. Yy, a w przodzie to postawi na na jednak na tego, na Zila. No bo czyli, nie ma Czyli w Madrycie jest po prostu taka, ta, taka tradycja, że nadepniesz komuś na rękę, to idziesz do lodówki. Tak. <laughs> Nie no jeśli chodzi o, o, o tego yy, o Mourinho no on lubi szokować on lubi yy, lubi wygrywać na przykład tak wygrał z y, Interem, Interem w Lidze Mistrzów to znaczy przegrał mecz ale wygrał dwóch mecz no to pamiętam tę sytuację że tam yy, działacze może yy, czy, czy osoby zajmujące się z tą strefą porządkową podkręcały zraszacze na boisku, żeby zgonić tam wiwatującego i cieszącego się Mourinho. Nie wiem czy teraz nie chcę zrobić podobnej rzeczy, że wystawiając Pepa, sprowokuje trybuny przeciwko niemu i przeciwko całemu Realowi. A to a to jest woda na mur dla Realu, żeby grać na po prostu na pełnej kurwie. No tak, dokładnie tak. Dlatego dlatego wydaje mi się, że tego, że Może być taka sytuacja, że on dostawi tego Pepe, no nie chciałem takiej sytuacji na przykład, że, żeby Barcelona Pecem prowadziła 2-0 i kontrolowała w pełni mecz, no i zaczęła się po prostu taka sytuacja, że... Sieczka. No Sieczka, nie, no... tak jest, że na nogi i... No ale to będzie, bo to zawsze w każdym meczu jest, jak już wiadomo, jak już wie, tak mi się wydaje że zawsze się zaczynają my w końcówkach właśnie 60. 70. minuta to już jest polowanie. No w tym meczu to te też to, to, to, że Pepe już tam na, na, na depnął, to już w ogóle no to, to to to nic nowego po prostu. No w zasadzie w zasadzie nikogo nie, zasz, nie zaskoczył tym no. Teraz wszyscy wszyscy będą patrzyli się, czy on tam wiesz, kogoś nie ciągnie za uchą, nie gryzie, a nie, nie nie osgryza ucha. Ale w każdym razie tam było wiesz, Carvalho, ten taki fał od tyłu, kopnięcie chamskie i to na zwolnionym tempie widać, że w ogóle to nie jest żadne celowanie w piłkę, bo Messi na pełnym biegu już piłkę gdzieś sobie wypuścił. Kopanie, wiesz, podkładanie nóg, Ty wiesz, to żeby tam był czerwone kartki. Jeżeli, jeżeli teraz byłaby taka sieczka, no to to chyba będzie taka poważna sieczka, że może z zbarcone też czerwone kartki polecą, że po prostu może skończyć się bójką. No oby tak nie było no, w każdym tak razie nie było. Jeszcze, tak nie wracając było. do tego faulu Pepe no to e, Runej napisał na, na, na swoim Twitterze e, dokładnie hmm. cytując go tak Pepe what an idiot sometimes people wind you up. E, Przetłumaczyłem to zostało jako że co za idiota. Ludzie czasami po prostu e, cię wkurzają. Tak? E, no tutaj <laughs> jeśli chodzi o Runeja no, to przygadał kocioł garnkowi. no Runej też nie jest takim można powiedzieć aniołkiem, więc... No ale może właśnie jeszcze o Runeju i o, też o, o sobotnim meczu, o niedzielnym meczu Arsenalu z Manchesterem. No to jest e... słabo. Słabem słaby mecz, słaby mecz. mecz. Tak. No spodziewałem się dużo czegoś więcej. No, dużo bardziej podobał się druga połowa meczu Manchester z Tottenhamem, szczerze mówiąc. No e... nie, no United z Arsenalem to naprawdę to ba ba bardzo słabo to wyglądało. Bardzo słabo. No, też mi tak się wydaje. No aczkolwiek jest dystans zachowany, tak? No tutaj już dwie drużyny będą walczyć o mistrzostwo chyba. Chyba, to, no, chyba tak wychodzi na to, że tak będzie. No i Ci powiem, że jakby wrócił ten, jakby wrócił Jajaturę, bo to było widać, w tym meczu było dobitnie widać, jaką postacią jest Jajaturę dla City że no ten jest... już w tym jest. No mieście. tak, bo, tak. Bo to, no go gdzieś. Nowo uspokaja i wie że on robi on ciągle robi balans, to może być szybkie wyjście, to może być sklepnięcie, on może bardzo kombinacyjną jakąś tą, ale akcję tworzyć zarazem coś bardzo prostego, te przyspieszenia jego. No nie, no jest Wiesz, no jest w, w, chyba jednym z najlepszych, wiesz, na tych, wiesz, na tej swojej takiej pozycji. Chociaż często się go szkoko zakwalifikować przezakat to jest jego pozycja. Po prostu jest chyba środ, środek pola, no. po no, w tej chwili tak, dostał się do pola. Nie ma, no bo zobacz, i ofensyw nie wychodzi z grom i czasami jest bardzo to fnięty. Kilkakrotnie go widziałem na prawym skrzydle w ogóle. To też hmm. też dla mnie nowość ale ale tak no i to ile bramek strzeli przyjdzie już w tym w tym sezonie dla, dla City tak właśnie myślałem że w tym roku żeby tak powiedzieć wiesz kto jest najlepszym graczem Tak, do tego momentu, to by właśnie chyba tak wycelowałbym może w Sylwę, Sylwę i... i Jego, tak. Bo to najbardziej no i... tacy, tacy, tacy, co robią różnicę po prostu w porównaniu z innymi sezonami. No i Van Persie według mnie to. A, szkodów. no Van Persie, o tak, tak, tak, tak to tym można. No chociaż teraz troszkę zwolnił, no ale no, wiesz, trudno żeby w każdym meczu już strzelał. No tak. i miał cięższe, cięższe mecze, a po drugie, no niestety, no cały Arsenal no, nie, jest, nie jest w ogóle drużyną godną Van Persie'ego, może tak, Van Persie w tej chwili jest no kimś takim praktycznie jak był Henry, no, nie ujmując nic o Henry'emu, no bo też troszeczkę inna klasa zawodnika, ale, ale no no w tej wie, chwili... No wiesz, no i sukcesy, no i Henry to znaczy, że Arsenal sukcesy odnosi. Dokładnie, dokładnie, także tutaj no, no brak sukcesów jest, no ale Henry w tej chwili kontuzjowany, także już dwie gwiazdy na razie nie zagrają ze sobą, tym bardziej, że on bodajże wraca za półtora miesiąca już do, do Stanów z powrotem. No ale jeszcze właśnie yy, ten mecz Tottenhamu z Manchesterem City i te akcja na koniec meczu Bale'a z Defoe. Yy, nie wiem czy widziałeś ten mecz? Widziałem. I ostatnia minuta bodajże. To, to, to, to, to, dokładnie był doliczony czas gry. Tam zostało chyba dwie minuty do końca yy, doliczonego czasu i, i Bale yy, wyprowadził no, kontratak. Yy, we dwóch biegli praktycznie yy, na jednego obrońcę, który tam no, jakby próbował dzielić tą linię pomiędzy pomiędzy DFB Balelem Bale jednak go tam wyprzedził i i podałzdusz bramki tak gdzieś na piątym metrze i no DF próbując wbiją wślizgiem do bramki trafił obok słupka, no dobrze e, no a później to, bo, później to było na przestanie 2:2 Tak jest. Także no. mogli wygrać ten mecz, wygrać, a go w końcu przegrali. No, tak no wiesz, e, trzeba powiedzieć, że Tottenham w, e, z tych całej ekipy teraz e, w czubie, no to tak systematycznie, systematycznie z roku na rok i takie wiesz, postępy robił. No i teraz wiesz wygląda dosyć mocno. Bo to, bo, jest... bo to, że Modricz tam dobrze się... Znaczy po prostu przy takich zawodnichach, jakich oni mają, to bardzo dobrze. To znowu można powiedzieć, że rewelacja sezonu. Według mnie jest coraz lepszy Tottenham. To znaczy tak, Po Manchesterze, City, czy, czy, czy, czy po United, czy po Liverpool, czy po Arsenalu zawsze spodziewasz się no, tego najlepszego, czyli takie zwycięstwa spektakularne już już już nie dziwią, są czymś normalnym, a w przypadku Tottenhamu jest na trzecim miejscu, czyli jest wyżej i od Arsenalu, i od Liverpoolu. Który Liverpool e... gra po prostu taką padakę, chyba od, nie wiem, od chyba 12 lat tak nie grali. No i jedną z najgorszych teraz drużyn jest, tak. No i nie gra nic Gerard, niestety, nie wiem czy Kyle jest kontuzjowany, szczerze mówiąc, ale on był chyba po kontuzji tak, tak jakoś mi się zdawało. Chociaż z drugiej strony nie wiadomo co trener tam myśli, bo trener chyba może nie jest już też najlepszy. Znaczy, no do jest to typowo angielski tam trenerczak i ustawienie zespołu i tak dalej. No. Znaczy, no, nie jest to tak mocny zespół jak jak jak, jak było powiedzmy przed yy, rokiem chociażby nawet. Także Także tutaj wydaje mi się, że, że nic nic nie wymyśli trener lepszego. Yy, no ale tutaj jeszcze w tym meczu właśnie, że wrócę do tego City z Tottenhamem. Yy, też yy, faul tego. Yy, kopnięcie czy tam kopnięcie czy yy, no to kop kopnięcie w zasadzie tego Ballot Jelliego na parkerze. Tutaj na no wyspach tak, tak. szeroki mechem i on będzie Nie wiem, czy on będzie oskarżał też federację, że jego oskarża, że mówi, że to jest niecelowe, ale tutaj jest bardzo, jest chyba więcej, no to ta taki sama atmosfera jak w tym, w Hiszpanii z tym, z Pepe. No tak, tylko że no, waltali jest podobny typ zresztą jak Pepe, no, no. Bezmuzłowiec tak zwany. Tak, nie do końca sprawni umysłowo panowie, także, no zachowania, zachowania waltaliego po, po, po, strzale, po, po strzaleniu bramki są... E, no dziwne cokolwiek, tak. E, radość Wiesz, prawie, czy... jak go spalasz fajerwerki w domu, to <laughs> e, możesz mieć inne zachowanie po strzeleniu bramki. No zgadzasz się, prawdę. Nic to nic swojąś. E, podobało mi się też zachowanie, nie wiem, czy oglądałeś mecz Realu e, z Athletic Bilbao. E, mecz o dwóch obliczach, szczerze no, ale mówiąc. ale zachowanie które kogo? E, Marcelo po strzale wyrównującej bramki. Widziałem bramkę i teraz sobie staram przypomnieć co on zrobił. No dzika radość, taka, taka no, bardzo ekspresyjnie to wyraził, e, obie ręce w górę, no cieszył się naprawdę jakby, jakby ten mecz decydował o mistrzostwie. No, e, nie wiem czy tu chodzi, ja się nie będę tutaj duszkiwał, może jakieś konfliktów, e, wydaje mi się, że zawodnik był zły, że nie został wystawiony w meczu z Barceloną. A dlaczego nie został, a ja myślałem, że kontuzja tam była. Nie, nie było żadnej kontuzji. No, ustawienie zostało wymuszone tym, że to było ustawienie defensywne. Marcelo widać właśnie co pokazał. Tak? Wszedł jako lewy obrońca w pole karne i bramkę. Czyli pokazał to, że, że można, tak mi się wydaje, że można zagrać ofensywnie nawet z Barceloną. I, a to, że Real u siebie zagrał defensywnie i przez y, około 50 minut, y, 60 nawet minut nie był w posiadaniu piłki. No to to pokazuje jak Mourinho prawdopodobnie boi się Barcelony ich ataków no bo wystawił sam czterech obrońców. Nominalnie wszyscy byli obrońcami defensywnymi. Wystawił Carvalho w tym pierwszym meczu który był po kontuzji i jeszcze wciąż odczuwał jakiś tam dyskomfort. także, Tutaj tym zachowaniem Marcelo, tak mi się wydaje, pokazał, pokazał taką złość piłkarską, taką radość, że strzelił tą bramkę, że, że, że, że wyrównali ten mecz, no bo, bo wcale im dobrze nie szło. Gdyby ta bramka nie padła, nie wiadomo co by było, a, a tak naprawdę to, to jeszcze dwie bramki powinien zdobyć Atletic, bo strzał i obok obok bramki. I, i, I bodajże jeszcze jednego zawodników Bilbao też też w sytuacji chyba sam na sam bodajże też obok bramki. To, tam były trzy stworzyli trzy sytuacje naprawdę stuprocentowe z czego tylko jedno wykorzystali. Także no tutaj mogło się zakończyć bardzo różnie. No, wygrali jak zwykle i, i tyle. E, co do sytuacji UKS-u. Czy coś słyszałeś? A, słyszałem tak, że jest taki klub w Ekstrakasie. I w... No i co? I po prostu y... chyba nadszedł czas kryzysu do Polski. Więc jeszcze jest ten klub w Ekstraklasie. Jeszcze go nie zdegradowali. Jeszcze nie ogłosił pewności. Nie, chyba dokończy rozgrywki. Jakoś tak ma być to zrobione. Tutaj oczywiście jak zwykle w PZP-nie to pewnie może coś pójdzie na słowo hmm. albo jakoś tam może to będzie dogadane czy jakoś. No nie wiem, chyba tak mi się coś obiło uszy, że... Że tam jakby, nie wiem, miasto chciało, żeby ten klub dokończył ten dokończył rozgrywki. Chyba jeszcze nie są, Je, jeszcze, jeszcze, jeszcze krepsy nie, nie ma na tych, na słupach, że dead. No dobrze, ale no to w takim razie jak to ma wyglądać od strony finansowej? Czyli teraz co, teraz teraz ŁKS będzie sponsorowany przez miasto? No bo nie rozumiem teraz, skąd mogą mieć pieniądze na, na utrzymywanie w sekcji, na, na płacenie zawodnikom? No nie wiem, no jak na razie widać, że tak trochę uciekają ci wszyscy zawodnicy. Czyli musi być kicha. Nie wiem, no nie mam pojęcia. No, nie, z tego, z tego co mi wiadomo, to na razie miasto nie podjęło żadnej decyzji, nie powiedziało nic o finansowaniu, dofinansowaniu, czy... No w zasadzie, wiesz, w zasadzie jak jak tak może być, nie? No to tak, jakby, tak, jakby tak się stało, żeby dali teraz pieniądze na to, na jakąś pożyczkę, jakąś transzę, jakąś, nie wiem, zapomogę, jakąś, nie wiem nie wiem, coś, jakąś pulę z czegoś, no to w takim razie chyba każdy wiesz, przedsiębiorca w tym w Łodzi, jakby mu coś nie szło, by mu się nie zgadzało na koncie, to powinien uderzać do Zdanowskiej, na, do Urzędu Miasta i mówić, że kurde, ja nie mogę zbankrutować. Ja jeszcze muszę trochę pojechać. Na, na... No tutaj tutaj zawsze padnie argument prawdopodobnie, że NKS że... jest najbardziej... Y no jest jest, jest, to, jest to część historii Łódzkiej, tak? Jest utytułowany klub Łódzki. No to jest a i... jest muzeum sportu, tam, tam, tam mogą się wszyscy pójść za balsamować, co tak sympatyzują mi i po prostu tam będziemy odwiedzani przez jako jako muzalny ten jako eksponat, no. no rozumiem. A... Nieśniedz nieśniedz wieczne na no a, a co z kibicami na przykład czyli, czyli mam na myśli no to mogą sobie reaktywować tak nie wiem albo tworzyć no pogłęścić, czy Katowice to były kluby, które zaczynały po prostu klasa ten ten rozwiązać, założyć od wiesz od początku zrobić jakąś spółkę, nie wiem, może ala nie wiem, ala Barcelona jako że że kibice rzeczywiście płacą jakąś część i coś decydują. Nie wiem, no, kupę pomysłów na no, ale bo znajdą sobie jakiś, ale nie znajdą, no, nie znajdą nikogo do tego, chyba że może Cacek kupi, on lubi kupować sieci, może by zrobił łódzką sieć tą piłkarską. Wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz sobie? Kurde, nie wiadomo, nie wiadomo. Nie chciałbym o tym myśleć. No, tym bardziej, no tak, że... tak, tak, to, to w ogóle nie, nie miałby miejsca by tu w mieście Łodzi. No. Ale wiadomo że z ostatniej chwili tak chciałem tylko wtrącić prawdopodobnie z powodu razu Pepe zabraknie nawet wśród rezerwowych Real Madryt. Mm. E, więc chyba jednak jednak Mourinho nie zaryzykuje takiego ustawienia e, z tam jest dwóch kompivotów tylko wystawić trzech tam e, zawodników prawdopodobnie Lasa, Contrao i Chabegalon, czyli Aha, czyli jest, albo Kadira, nie? Kedira jest kontuzjowany, niestety nie a, zagra. A. No więc może przytoczy całe przewidywane składy. Zobaczymy w ile, na ile pomylą się ci, którzy, którzy spekulują nad tymi składami. Real Madrid, Casillas, Arbeloa, Carvalho, Sergio Ramos, Marcelo w obronie. Contrao, Xavi Alonso, Las i Ezil w pomocy, Cristiano Ronaldo i Benzema w ataku. Natomiast Barcelona, Pinto, Alves Puyol, Pica, Abidal w obronie. Busquets, Xavi i Iniesta w pomocy i Cesk, Messi i Alexis jako atakujący. Czyli, czyli tak jak już wspomniałem wcześniej o, o Messi, no on tutaj nie zagra cały czas tego swojego, tylko tylko będzie razem z Ceskiem tą, tą, tą, e, tym wchodzącym napastnikiem. A mi się wydaje, e... że będzie zaraz ściągnął grał tam, że już nie jak tam podchodzący. Hałszywą... Nie, po prostu dyszka, stara dycha z, z dawnych lat, wiesz, jakiś jakieś właśnie Maradony, co ja już mało pamiętam, ale jakiś taki wiesz mały zawodniczek Lothar Mateus. Tylko że ten ten jest jeszcze wiesz szybki, no to jeszcze Messi mu dziudki ten ten, ale mi się wydaje, że on w końcu przejdzie taką wiesz transformację, taką, że później jak już będzie miał te trzy dyszki, to wiesz, będzie bardziej podawał niż strzelał, ale też będzie strzelał pewnie wiesz o co mi chodzi, mi się wydaje, że to będzie taka dycha taka dycha, że może że tam Fabregas i... Oni, no i to oprócz tego i ciągle będą zabiegać będą robili wiesz sobie jakąś obiegówki dookoła wiesz, będą nie wiem ze, z, z ruchem wskazówek się przesuwać kurde w prawo, w lewo, wszyscy zmieniać pozycję ale tak mi się wydaje, że po tych ostatnich meczach tak to, tak tego Messiego już widzę jako ta dyszka tak w środku gdzieś yy, no tam wiesz będąca wszędzie taki wiesz yy, wszędobylska pchła Jemu przydałoby się zdobycie Mistrzostwa Świata teraz w Brazylii w następnym mundialu. Jeśli by to osiągnął to myślę że zostałby e, bez obrwest. Na... Tak jest. Mm -hmm. no w tej chwili w tej chwili z tego co tam orientowałem się wcześniej y, na 300 spotkań oficjalnych w Barcelonie już w tej chwili strzelił dwieście chyba trzydzieści bramki i coś takiego. <grystka> statystyka jest niesamowita w ogóle I, i, i tak jak kiedyś Pele powiedział, że jeśli 3000 1200 te, ileś tam bramek to to, to może i za będzie trzy razy mistrzostwo świata to może z nim porozmawiać. No muski się chyba Pele na głowę jednak leczyć, bo na nogi to już jest za późno. <grystka> No, niestety, no, on porównuje w ogóle czasy prehistoryczne i, i, i jego grę w lidze e, brazylijskiej, gdzie jak spojrzałem na tamten na historię tamtych wyników w lidze brazylijskiej, to były wyniki po 8, 3, 7, 2, 6, 2 i tak dalej. Tak jak Barcelona teraz ma. E, tak, ale to nawet już nie w tym rzecz. Z tym, że no, no Barcelona takie wyniki ociąga dzięki całej dobrej grze, grze zespołowej, a, A, a, a tam takie wyniki to były po prostu osiągane prawie że w każdym meczu. To tam nie chodziło, o że nasiły drużyny, tylko bardziej o, o po prostu o takie zaangażowanie obrony w grę obronną. Tam, tam, tam, to nie był ten futbol jaki w tej chwili jest. Sądzę, że jeżeli cofnąć by np. teraz tą drużynę powiedzmy Barcelony czy Real Madrid czy Manchester United cofnąć w czasie i żeby rozegrali mecz z taką drużyną Pecum Pelego no to nie widzę żeby zakończyło się tam jakoś innym wynikiem niż 50 0 np. dla drużyny z naszych czasów. Zupełnie inna myśl taktyczna jest, zupełnie inaczej. Przede wszystkim pressing. Jak oglądasz mecze ze starszych powiem, czasów, ja nie widziałem tam pressingu napastnika na obrońcy, ewentualnie może wyglądającym tak, że jeden zawodnik biegnie do, do gościa, który ma piłkę, i, a ten drugi podaje. Po drugie, zawsze było możliwe to podanie jednak obrońcy do, do bramkarza. Bramkarz po sobie tę piłkę w ręce, nie było takiego stresu. No i zupełnie inaczej rozgrały się mecze piłkarskie. I tamtych bramek pada sporo a teraz teraz tak nie jest. No, teraz przede wszystkim pieniądz zrobił taką rzecz z piłką że teraz bardzo często gra się na wynik a nie, nie, nie na widowisko piłkarskie więc to też, to, to też ma potem swoje przełożenie na, na ilość zdobywanych bramek. Tak czyli to co zdobył Pele w swojej karierze czyli 1200 bramek nawet jeśli powiedzmy Messi zdobyłby jeszcze raz tyle. Co, co ma w tej chwili. Ja sądzę, że jest to możliwe. Miałby około 600. To, to jest nieprawdopodobna liczba i sądzę, że, że, że bardzo przekraczające osiągnięcie Pelego. Tak czy inaczej. No, to, to, no, to, no dobrze. To tak a, propos, no tak a propos Messiego, a propos Pele. No to jeszcze oprócz tego polskiego akcentu, którym była właśnie niewiadoma sytuacja Łódzkiego Klubu Sportowego. Co powiesz o Lewandowskim i o Kubie? Przede wszystkim o Lewandowskim, no to przypomniała się sytuacja chronologiczna w lidze francuskiej 3 lata temu, jak Irek Jeleń strzelał tak bramki, mhm. ale też pamiętam jego potem późniejsze, późniejsze e, historie i e, perypetie, że tak powiem w klubie, czyli to nie wyszło mu na dobre, natomiast Lewandowski nie obie kontuzji, to jest najlepsze. I wiesz to... co, jeszcze, jeszcze widać jaki wiesz co, ciągły już kolejny progres, bo to jak tam wiesz jakiś gdzie on w gdzie on grał wcześniej w ząbkach? Nie, czy to znaczy jego pierwszym klubem takim uczciwym? Świt, Świt Nowy Dwór? Szczerze mówiąc nie wiem. Ja on wiesz, on tam niby miał chyba zniczki, chyba zniczył, albo znicz pluszków może. W każdym razie miał grać ten, znaczy grał tam, chyba Legia mu się przyglądała, przeszedł do Lecha, znowu kolej, tam ta, ta chyba tylko w, w drugiej lidze chyba zagrał chyba sezon. Później zaraz, wiesz, do tego, do Lecha, w Lechu raz, dwa. Następny sezon też ekstra, później w ciach, do tej, do Borusii. W Borusii, no wiesz, rzadko się zdarza Żeby, znaczy, wiesz, że on nie... od pola grał, wiesz, regularnie, wiesz, na passingu to kiedyś to no, wiesz, tam Juskowiaka pamiętam, nie, grającego regularnie, ale tu ci powiem szczerze, no wiesz, że ta ta jedna z bramek, kurde, całkiem ciekawa, wiesz, coś całkiem ciekawie mu to wyszło, wiesz, spokój w polu karnym, wiesz, on jest taki troszkę wyższy, to tak wiesz, nie, wiesz, przez chwilę rozmawialiśmy o Messim, czyli mam teraz taki wiesz, zupełnie inny wiesz zawodnika, ale ale jak nawias, jak, jak na Lewandowskiego no to, kurde, całkiem dobrze mu to idzie, wiesz, tyle bramek, jeszcze trochę dużo był asyst. Dobrze, dobrze. No on, on jest wychowankiem chyba Legii Warszawa tak naprawdę, bo nie jestem pewien. Wiem, że w Warszawie się urodził, uh -huh. ale ale dokładnie jego jego, jego historii nie znał. No tak, grał w Niczopruszku, grał w Lechu. Najlepsze jest to, że w Prusji strzelił do tej pory chyba 22 albo 23 bramki, ogółem no. mówię, na 50 meczów. Czyli to jest średnia praktycznie pół gola na mecz, to No to nawet taki średni zdaje się chyba nie miał i Lek mm, Tak, już tak patrzę, że grał w Delcie Warszawa. Legia, y, Delta Warszawa, Legia Warszawa niż Pruszków, Lech Poznań. Y, no wiesz, 23 lata ma, no to wiesz, to fajnie wygląda. No to wiesz, no jeżeli nie teraz, no to musi po prostu teraz jeszcze te następne dwa sezony mieć, y, y, dwa sezony jeszcze powinien mieć bardzo mocne. Wiesz, jeżeli chce, jeżeli chce być naprawdę, wiesz, na jakimś poziomie. Bo jeżeli teraz zleci, to jak będzie miał 26-7, to już będzie po prostu tam doświadczonym zawodnikiem, który ten, ten teraz musi, wiesz, napieprzać te bramki i ile wlezie przez te dwa lata, bo ten wiesz ta kariera mu się przedłuży jakoś. No. On ma 23 lata. Tak, dokładnie. I, i patrz, wzrostu, a wydaje mi się na takiego wyższego, bo te ruchy ma takie, wiesz, no takie jakie ma, no, ale no zobaczymy, no zobaczymy. No kurde, fajnie, cieszy, cieszy, cieszy mnie, że w tej, tej Borussii te bramki strzelają rzeczywiście 22 strzelone bramki. I... No i oni ogólnie razem z, razem z Błaszczykowskim i e, z Spiszczkiem, no jednak tworzą trzą tej bruz, jakby nie było, bo na nich też opiera się bardzo często gra. Jak jeden gra dobrze zauważyłem, e, cała reszta też również e, na dobrym poziomie. Z reguły potem e, dziennikarze e, oceniając tych piłkarzy, z reguły jest tak, że e, już tak powiem nasi Polacy tam Dostają bardzo dobre noty jeśli rzeczywiście mecz wyszedł jednemu to dobra współpraca widać jest między nimi po prostu. I Błaszczykowski też bardzo dobrze odzyskał miejsce w podstawowym składzie a teraz Mario Gece ma ponownie kontuzję i zostanie na prawdopodobnie dwa miesiące dokładnie chyba 6 tygodni. Więc to jest kolejna szansa nawet dla dlałaszczykowskiego, żeby żeby grać w składzie. Tak? No wiesz, ma on musi strzelać, znaczy musi grać w składzie, bo wiesz na Mistrzostwo Europy. wierzą on, on musi być po prostu w formie no. bo inaczej to wie inaczej to ciężko widzę tą naszą sytuację tylko z lewandowskim z przodu, bo to ktoś te piłki musi tam dogrywać. I ktoś, wiesz, no, ktoś musi też na niego grać. Wiesz, no, sam, wiesz, to nie jest zawodnik, który wygra nam e, grupę w, w, te, w, e, pojedynkę. No, w pojedynkę, to musi być cała drużyna. No dobrze, to co Sebastian, na dzisiaj kończymy? To było tyle, zobaczymy takie testowe, ten pilot pilot e, odcinka tak serii. Jest. Tak myślę, tylko na koniec możemy e, no, zaryzykować e, może jakieś... E typy. typy dobra, no na, ja 3, na, na dzisiejszy mecz 3-0, 3, -0, 3 -0 ja mówię dla Barcelony. 3 -0. No, no ja... nie, nie, nie będę zachowawczy, nie później wierzyć. Drugim był typem 1-1, ale mówię no 3-0. No. no dobrze, no ja jak wcześniej mówiłem, typowałem remis, ale też chciałbym bardziej optymistycznie, chciałbym wiem, że Real raczej bramkę strzeli, bo tutaj tutaj wydaje mi się, że, że to będzie jakiś taki priorytet. Nie chciałbym, żeby strzelili pierwsi, bo to, to ich w tym momencie jeszcze jakoś bardziej zmotywuje do ataku dla mnie będzie 2:1 dla Barcelony. Hmm. Także zobaczymy no tak optymistycznie dość, ale ja, ja ja ja, bym jeszcze tak powiedział właśnie, że 3 ten 3:0, ale teraz wiesz jakbym wytypował, wiesz, kto strzelił, to tu, tu jest tu, jest długa lista zawodników, którzy mogą się wpisać na listę. To znaczy ja, ja podejrzewam, że to jest dwie bramki co strzelą już już Messi Alonso, Sanchez, Sanchez i ja, Iastro ja Sancheza i Seska. Aha. Ja tak na początku myślałem, że właśnie, że może dwie Sanchez, jedną Messi, albo dwie Messi, jedną Sanchez, ale później właśnie myślałem, że Fabregas on tak schodzi teraz z tych boiskach, on go ściąga, wiesz, wkurzony jest, nie chce zejść z tego boiska, no ale jeszcze wiesz, jeszcze wiesz, pełnych 90 nie będzie grał, wiesz, każdego, wiesz, każdego meczu jak Messi i tak Cesiek chyba będzie chciał, wiesz, Dobrze, to do, dobrze Guardiola chmurobi, bo tak wiesz, on wciąż czuje gud, musi wiesz ostro zapierdzielać, ale no powiedz no, chyba najlepszy transfer tego sezonu, w, chyba w, na świecie, nie? No pewną, ale, ale tutaj już bardzo blisko niego jest Alexis mimo tego też że, że, że nie do końca się może jeszcze rozumie z drużyną, nie w pełni tak jeszcze rozumie tą tą, tą, tą, tą filozofię gry. No tam nie, tak ale... widzę tak ale... po reakcjach, że tam Alves może czasem wiesz stara się go tam wiesz musz i już lepiej Messi czy czy pamiętam przy, przy bramce kiedy Alexis podał Messiemu w meczu z BTicem to podbieg do niego i tą swoją rączką tak pokazał, że to on. Teraz bramka, kiedy strzelił Alexis, też wpadł w objęcia Messiego. Yy, no ja nie dobrze, wiem, znam dokładnie historii yy, tam południowej Ameryki. To warto może by było sprawdzić, jak wyglądają stosunki między yy, Argentyną a Chile. Być może to są jakieś yy, już takie naleciałości, powiedzmy, polityczne albo jakieś... Yy, może a nie, czy... wie, wie, no, mo może kto wie, ale wiesz co ci powiem? Mhm. Że Jak wiesz, jakby te wiesz te uroczystości, jak oni tam Barcelona wiesz, święciła triumfy z kibicami na stadionie u siebie, to Ci powiem, że tak było widać, że jest ekipa typu Ci zawodnicy wiesz Katalończycy, czy po prostu na wychowankowie. Jak tam wiesz był Keta, Jajature. No to ja nie wiem że, że znacz nie, no, nie nie chodzi mi już chyba o kolor skóry, ale widać, że są tak wiesz troszkę e, na boku al weż no dobrawe jest skomponanyy tam, bo wierzą on też wiesz, już sporo lat w Hiszpanii w ogóle wiesz bo Sewila wcześniej. ale Sanczez mi się wydaje, że po prostu jest jeszcze tak wieży no, wiesz drużyna wszystko to wy OK na pewno oni są już tam zgrani wszystko w porządku, ale... No ale wiesz, no to jeszcze, wiesz, jeszcze nie ma co się wiesz, nie ma co robić jakiś wiesz popisówek, że jesteś super moim waflem i wszystko jest okej. Okay. Absolutnie, oczywiście. Kiedy kiedy wiesz, kiedy oni tam są razem, wiesz, 5 miesięcy, nie? No nie, no więcej, już 7. Na pół roku będzie. Dobra, ale tam już tak już mówię, już tak punktując to tak czy inaczej no transfer na pewno nie jest złym. Ocenili go jako bodajże już mówię drugiego bądź trzeciego zawodnika w ostatniej dekadzie. Najlepszy transfer, jeśli chodzi o wyniki sportowe. Pierwszym transferem zdaje się był Etu. Drugim mhm. transferem jest właśnie Fabregas, a trzecim jest Sanchez. A Sanchez zaczął nawet lepiej niż Ronaldinho i Ibrahimović. No i nie, może... Ibrahimović dobrze, ale Sanchez wiesz co? E... E... Sanchez e... co chciałam powiedzieć? Jeszcze kontuzjowany przecież był. Zgadza się, zgadza się. Ibrahimowicz przez cały okres Barcelona nie dostał kontuzji. To też trzeba, trzeba przypomnieć. nie w pierwszych tygodniach y, również y, żadnej kontuzji y, nie miał. Y, No, natomiast no, tak jak właśnie powiedziałeś, no na pewno to jeszcze nie jest ta chemia na przykład, co między e, Messim a Fabregasem, czy tam Fabregasem, Szawim ogólnie innymi Hiszpanami. Bo tam ta Messie, Alvesz. To, e, zgadza się, ale tam no, no, Messie z Alveszem znają się już bardzo długo, Messie z Fabregasem również, bo tam nie wiem czy wszyscy tam wiedzą i pamiętają, ale oni grali razem przecież też w tych młodych drużynach, więc e, oni się znają, znają się i to było widać tą, tą taką chemię, a u, u, u jeszcze niekiedy u Sancheza widać tą e, włoską grę czyli dużo też biegania, strzały z za pola karnego i, i, i kiedy już powiedzmy czuje na przykład widzi tą linię 16, to już próbuje i sam do końca i strzelać, ale na przykład już w ostatnim meczu właśnie z Realem odegranie z pierwszej piłki do Iniesty w polu karnym no to To tak, było tak, niesamowite, tak. To, już, to już widać tą taką... To co inne nie stanie opanował piłki, tak, poszła tak, mu na lewo, tak, I tak, tak, to tak, fatalnie, to... fatalnie to nie no wyszło. No i Iniesta nie zagrał swojego dobrego meczu wtedy, akurat także, także no tutaj to tutaj trzeba też go rozgrzeszyć, ale, ale no to, to zagranie Aleksisa, no, no to było rewelacyjne, no to było takie właśnie zagranie a la, la Ronaldinho, yy, tylko takie odpuknięcie piłki po prostu do środka na, na strzał z pierwszej piłki w zasadzie, nie wiem dlaczego nie próba to opanować w ogóle. No dobrze, w takim razie tyle na dzisiaj. No dobrze, dzisiaj mamy mamy typ swoje, czyli ty 3:0 i ja 2 do 1. Typuję, że strzeli strzelą dwa dwa Messi powiedzmy Aleksis. Ja typuję, że Cesc z Aleksis. Ale nie, nie, ale ja nie wykluczam, że Fabregas nie strzeli, no, że ciągle lepiej. No dobra. No to tymczasem w takim razie. No to no. tymczasem.